Uwaga, uwaga! Wielka okazja miesiąca. Mount Prospect. Nowo zgłoszony do sprzedaży i jedyny na rynku w tej okolicy. Super luksusowy podniesiony ranch po kapitalnym remoncie. Siedem pokoi, trzy duże sypialnie, nowoczesna kuchnia i łazienki. Cena wywoławcza to jedyne 320 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Nie czekaj więc i ty. Dzwonij już teraz. 847 647 -4 4 847 647 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość 847 647 4 Radiowy magazyn Posiadłość.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 Gdy przyjdzie potrzeba, zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Ben Carson uspokaja zwolenników finansowania mieszkalnictwa. Dalszy wzrost cen domów w lutym. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów apeluje do kongresu o złagodzenie uciążliwych przepisów. Zakaz wstępu milenialsom. Boomersi migrują do chłodniejszych społeczności 55. Sekretarz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Ben Carson stara się uspokoić tych, których może martwić plan administracji Trumpa zakładający obniżenie budżetu agencji o 6 miliardów dolarów. Przemawiając na konferencji National Law Income Housing Coalition w Waszyngtonie, Ben Carson powiedział, że administracja uwzględni finansowanie budownictwa rezydencyjnego w prezydenckim projekcie ustawy infrastrukturalnej. Jak dotąd Biały Dom nie ujawnił zbyt wielu szczegółów na temat pakietu infrastrukturalnego spowolnienie cen? Nic bardziej mylnego. Kulladzik twierdzi, że po chwilowym spadku w styczniu, który niektórzy postrzegali jako początek spowolnienia, wzrost cen domów nabrał w lutym ponownego rozpędu. Zdaniem firmy roczna aprecjacja powróciła do poziomu 7% w porównaniu do 6,9% w styczniu. Doktor Frank Nataft, główny ekonomista Corlagic powiedział, iż ceny domów oraz czynsze rosną najszybciej na rynkach charakteryzujących się dużym popytem i ograniczoną podażą, takich jak Seattle, Portland i Denver. Jak twierdzi prezes i dyrektor generalnej firmy Frank Martel, gorąca tendencja wzrostowa ceny, jaką mieliśmy okazję obserwować do tej pory w 2017 roku, będzie się prawdopodobnie nadal utrzymywać w przyszłości. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wzywa Kongres do naprawienia procesu stanowienia przepisów prawa. Randy Noel I, wiceprzewodniczący National Association of Home Builders, powiedział Komisji Senackiej do spraw małych przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, że budowniczy borykają się z coraz to większą plątaniną rządowych przepisów. Jego zdaniem średnio 25% ceny nowego domu jednorodzinnego ma pokrywać koszty regulacji. Co więcej, uważa on, że Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów chce, aby kongres współpracował z federalnymi organami regulacyjnymi w celu zminimalizowania zarówno nowych jak i istniejących przepisów dotyczących małych firm. Według Realtor.com i firm budowlanych niektóre z najgorętszych społeczności realnościowych w kraju są teraz zarezerwowane dla osób w wieku 55 lat i starszych. Jak donosi serwis, prawie 75 milionów baby boomersów wchodzi w fazę pustego gniazda i fazę emerytalną, w czym deweloperzy upatrują dla siebie dużą szansę i budują nowe społeczności z coraz to większą liczbą luksusowych udogodnień, których pragną aktywni boomersi. Według Realtor.com większość istniejących nieruchomości przeznaczonych dla seniorów zlokalizowana jest w w klimatach, ale firmy budowlane rozszerzają swoją ofertę również o chłodniejsze rejony. W New Jersey jest prawie tyle samo społeczności ograniczonych wiekowo, co na Floridzie.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 847 647 4 i lub w internecie pod adresem posiadłość.com 847 647 4000.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 847-647-4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847-647-430 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Obecny rynek nieruchomości trudny dla wielu kupujących. Jeden okręg na cztery jest teraz mniej przystępny cenowo. Nowy czynsz Iwanki Trump. Najnowsze trendy projektowe na rynku nieruchomości. Potencjalni nabywcy, którzy szukają niedrogiego domu, muszą się zmierzyć z najtrudniejszym rynkiem nabywców od dekady. Krajowy Związek Realnościowców poinformował niedawno, że zapasy nieruchomości są na najniższym poziomie, odkąd rozpoczęto ich śledzenie 18 lat temu. Jak już wspominaliśmy wcześniej, CoreLogic twierdzi, że w marcu ceny domów znowu poszły w górę. Jednak ceny to tylko jeden z czynników, mówi Susan Watcher, profesor do spraw nieruchomości i finansów w Wharton School z University of Pennsylvania. W programie Unpoint na kanale NPR powiedziała, że fundamenty gospodarcze pozostają bardzo pozytywne, a oprocentowania kredytów hipotecznych są na bardzo niskim poziomie przystępność cenowa nadal stanowi ogromne wyzwanie. Najnowsze dane z Atom Data Solutions pokazują, że 25% badanych okręgów jest obecnie mniej przystępnych cenowo niż ich historyczne średnie. Udział ten jest tak wysoki po raz pierwszy od 2009 roku. By określić przystępność cenową, firma porównuje ceny domów i przeciętne wynagrodzenia. Według Atom Data przystępność na poziomie kraju jest najniższa od 2008 roku. Jednak Deren Blunkwist, starszy wiceprezes firmy, uważa, że zauważalny jest znaczny wzrost płac, który przewyższył wzrost cen domów na ponad połowie rynków po raz pierwszy od 2012 roku. Przystępność cenowa domów może nie stanowić palącego problemu dla pierwszej córki Iwanki Trump i jej męża pana Kushnera. Według The Washington Post para płaci 15 tysięcy dolarów miesięcznie za wynajem nowego domu w Waszyngtonie. Gazeta twierdzi, że zdaniem pośredników czynsz ten jest porównywalny do czynszów innych luksusowych nieruchomości w stolicy kraju. Zdaniem Builder Online kwarcowe blaty to teraz ostatni krzyk młody w domach modelowych. Magazyn identyfikuje cztery najnowsze trendy, a kwarc jest ostatnio bardziej preferowany niż granit, który stał się standardowym wyposażeniem w wielu nowych domach. Builder Online donosi, że domy modelowe wyposażone są w więcej okien i szersze deski podłogowe. Mają one również tak zwane strefy zrzutu – drop zones – specjalne miejsca wewnątrz drzwi frontowych, przez które można wrzucić klucze i elektronikę, i które mogą również służyć jako centralne stanowiska dowodzenia dla zautomatyzowanych systemów. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas –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 847 647 4000. W internecie posiadłość.com 847 647 4000. Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 847 647 4000. Internet posiadłość.com Radiowy magazyn posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Zatrudnienie w branży budowlanej nie wzrasta wystarczająco szybko. Dokładniejsze oszacowanie liczby azjatycko-amerykańskich właścicieli domów. Właściciele domów po raz kolejny sięgają po przefinansowania typu cash out. ¡Puto! Wniczy twierdzą, że wciąż zmagają się z brakiem siły roboczej, co sprawia, że trudno jest wybudować wystarczająco dużo domów, aby zaspokoić zapotrzebowanie. Dlatego też coraz większe znaczenie ma przyciąganie młodych ludzi do sektora budowlanego, mówi prezes i dyrektor generalny Cupertino Electric. Jak powiedział stacji CNBC, według danych rządowych ze stycznia, w całej Ameryce było 147 tysięcy wakatów w branży budowlanej, a trwający proces przechodzenia Baby Boomers na emeryturę tylko pogorszy sprawę. Po raz pierwszy mamy jasny obraz wskaźnika własności domów wśród Amerykanów, azjatyckiego pochodzenia i mieszkańców wysp Pacyfiku. Według Asian Real Estate Association of America w 2016 roku wskaźnik wynosił 55,6%, znacznie poniżej wskaźnika krajowego na poziomie 63,5%. Dlaczego ta liczba uważana jest za dokładniejszą? Zdaniem Związku dzieje się tak dlatego, że w 2016 roku Biuro ds. Ewidencji Ludności po raz pierwszy zgrupowało Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i mieszkańców Wysp Pacyfiku w ich własną osobną kategorię. Do tej pory byli oni zaliczani do tzw. kategorii inni. Właściciele domów sięgają do swoich kapitałów w najszybszym tempie od 8 lat. CNBC donosi, że około 39,5 miliona właścicieli może obecnie skorzystać z kapitałów własnych. W 2016 roku właściciele zyskali łącznie 570 miliardów dolarów w kapitale własnym dzięki rosnącym cenom domów. Liderem jest tu pokolenie milenium. Według raportu CNBC odnotowuje się popularność wśród nowych linii kredytowych pod Zastaw Domu, ponieważ rosnące stopy oprocentowania kredytów hipotecznych sprawiły, iż przefinansowania typu cashout są nieatrakcyjne. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com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 847, 6, 4, 7, 4 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz 847 647 6, 4, 7, 4 i 3, 0. Poczuj wiosny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 Wiadomości z rynku nieruchomości Dlaczego mniejsze domy zyskują na wartości szybciej niż większe nieruchomości? Optymistyczna prognoza na rok 2017 w St. Louis Mini jaskinia mężczyzny to teraz nowy trend The Washington Post donosi, że w miastach na terenie całego kraju mniejsze domy szybciej zyskują na wartości w porównaniu do domów o tradycyjnej wielkości. Jednym z powodów jest fakt, iż wiele mniejszych nieruchomości to kondominia, w których deweloperzy oferują luksusowe udogodnienia kosztem powierzchni. A ponieważ wiele z tych domów znajduje się w samym sercu miejskich centrów handlowych, The Washington Post twierdzi, że mieszkańcy płacą, cytuję, nie tylko za powierzchnię, ale także za szanse czekające na nich tuż za drzwiami. Koniec cytatu. Jednak udogodnienia nie przedstawiają cały Historię bumu związanego z mniejszymi nieruchomościami. Według gazety katastrofa na rynku realnościowym pozostawiła po sobie niesmak, przez co wiele osób chętnie decyduje się na dodatkowe koszty, jakie wiążą się z większym domem. Zdaniem niektórych ekonomistów w roku 2017 St. Louis ma szansę stać się jednym z najlepszych rynków nieruchomości, co mogą potwierdzić bardzo dobre wyniki z ubiegłego roku. Prezes Groundwork Mortgage w St. Louis powiedział stacji Fax2News, że w zeszłym roku wiele osób było świadkami rozpędu, jakiego nabrał rynek realnościowy. Najnowszy raport przygotowany przez Bank Rezerwy Federalnej w St. Louis pokazał, że pozwolenia na budowę w obszarze metropolitarnym St. Louis są na najwyższym poziomie od 2007 roku. Słysząc termin jaskinia mężczyzny prawdopodobnie wyobraża sobie sporych rozmiarów pokój. Jednak według Realtor.com nastał nowy trend. Mini jaskinie mężczyzny, wewnątrz szaf. Jason Cameron, twórca i były gospodarz programu telewizyjnego Men Caves, twierdzi, że rozmiar naprawdę nie ma tak dużego znaczenia jak wrażenie, że mężczyzna ma własną przestrzeń, w której może się zrelaksować. Profesjonalna organizatorka Manic of Real powiedziała realtor.com, iż okazało się, że wielu mężczyzn upodobało sobie do tego celu garderoby, dlatego też zmieniła wiele z nich w mini jaskinie mężczyzny.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 847-647-430 lub w internecie pod adresem posiadłość.com 847-647-4000 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Biega!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 847-647-430 lub w internecie pod adresem posiadłość.com 847-647-4000. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.